Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta. Poranek dwójki. Dzień dobry. Jest wtorek, 21 kwietnia, 111 dzień roku. Kłaniam się Państwu nisko. Katarzyna Hagmajer kwiatek Słońce w znaku byka natomiast już dość wysoko, bo wzeszło 27 minut po piątej, a zajdzie o 19.44, dzień będzie trwał 14 godzin i 17 minut. Zaczynają go z państwem również Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś i Katarzyna Fitzwilliams. Dzisiejsi solenizanci to Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Życzymy państwu wszystkiego, co dobre. Pogoda Noc w większości kraju była pogodna. Jedynie na południu okresami mogły wystąpić opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem i tak, tak proszę Państwa, śniegu wysoko w Karpatach, przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm końcówka kwietnia. Temperatura minimalna przeważnie wyniosła od minus 1 do 2 stopni Celsjusza. A w ciągu dnia zachmurzenie również będzie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu wzrastające do dużego i tam znów mogą zdarzyć się opady deszczu, a na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna oczywiście wyższa niż w nocy od 19 do od 9, 9, przepraszam nie rozpędzajmy się, do 13 stopni Celsjusza. Chłodniej tradycyjnie na Helu i w górach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali. We'll Trzecia część koncertu klawesnowego Eduria na Sebastiana Bacha zabrzmiała w wykonaniu Marcina Świątkiewicza, Zefi Rywalowej, Anny Nowak-Pokrzywińskiej, Dmitra Olszewskiego i Tomasza Pokrzywińskiego. Poranek dwójki. W dzisiejszym kalendarium pojawią się dwa poważne wezwania. Żeby Polska była Polsko. Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Z czyich ust padły, wyjaśni się już za parę minut. W pierwszej godzinie naszego spotkania zabrzmi głos nie jednego, a trzech wybitnych aktorów, Między innymi Andrzeja Seweryna, w którego interpretacji wierszy słuchamy w tym tygodniu. Przed siódmą zagłębimy się też na chwilę w świat Tolkiena i posłuchamy, jak pewien dyrektor teatru szuka miejsca dla swojego zespołu. Ja uważam, że fascynującą przestrzenią jest okrąglak i ten hol czy górne kondygnacje no to są rzeczy absolutnie fascynujące, ale są też aule w wyższych uczelni wspaniałe, wielkie. Zdradzę, że rzecz cała dzieje się w Poznaniu, a zespół ma długą i wspaniałą tradycję. Po siódmej natomiast kolejna szansa dla Państwa, żeby zdobyć płytę Mikołaja Gółki i Piotra Pawlaka, a także m.in. przegląd prasy przygotowany przez Tomasza Cudowskiego. Teraz już Jojo Ma na wiolonczeli i The Silk Road Ensemble. Słuchają Państwo poranka dwójki, prawie kwadrans po szóstej. Kalendarium Zacznijmy od... Pierwszej rocznicy 21 kwietnia 2025 roku w poniedziałek wielkanocny o 7.35 w Watykanie zmarł papież Franciszek 266 biskup Rzymu w historii Kościoła. Pierwszy jezuita zasiadający na stolicy Piotrowej, a także pierwszy papież spoza Europy od XIII wieków i pierwszy pochodzący z Ameryki Łacińskiej. Z Ameryki Północnej pochodził zmarły z kolei 116 lat temu Mark Twain. Autor przygód Tomka Sawiera, także przygód Haka, czy Księcia i Żebraka. Oprócz pisarstwa i mał się także innych zajęć. Pracował m.in. na parostatku pływającym po Mississippi, szukał złota w Kalifornii, czy był dziennikarzem. Trochę podobnie jak urodzony 111 lat temu Anthony Quinn, amerykański aktor, dwukrotny laureat Oscara, odtwór Głównych ról między innymi w filmach Greg Zorba i Lastrada. Nim związał życie z aktorstwem, pracował na przykład jako rzeźnik, był bokserem, a jako mały chłopiec pucybutem i gazeciarzem. Jakie jeszcze rocznice przypadają na 21 kwietnia? Telewizja Polska pytała kiedyś kawa czy herbata? Ja dzisiaj spokojnie mógłbym wrócić do tego pytania. 435 lat temu zmarł Sen Rikiu, współtwórca i mistrz ceremonialnego przyrządzania i picia zielonej herbaty matcha. Dzięki niemu ceremonia ta jest do dzisiaj jednym z najważniejszych elementów reprezentujących kulturę Japonii. Ale swoje zdanie na temat herbaty miał chociażby sam Fryderyk Nietzsche. Odradza picie kawy, bo kawa mroczy, a jeżeli herbatę by ktoś chciał pić, to raczej słabą. I tylko rano. Znana z miłości do herbaty była, jak na Brytyjkę przystało królowa Elżbieta II. Najchętniej piła herbatę Earl Grey z bergamotką, a także mocną asam. Pierwsza filiżanka to w jej przypadku godzina 7.30, a po kolejną sięgała mniej więcej około południa. Elżbieta II przyszła na świat dokładnie 100 lat temu i za swojego panowania odwiedziła Polskę w roku 96. Przemawiała wtedy w parlamencie i choć nie mówiła o herbacie, to jej słowa są pamiętane do dziś. Żeby Polska była Polsko. Nie wiem czy pijał herbatę z rana, ale wiem na pewno, że urodził się 21 kwietnia 1923 roku. O kim mowa? Mowa o Gustawie Holubku, aktorze teatralnym i filmowym, reżyserze i pedagogu. Do dziś wspominana jest jego legendarna kreacja w dziadach Kazimierza Dejmka, czyli rola, która na trwałe weszła do historii polskiego teatru, ale też polskiej wolności. Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi i za nią w tłumu, że cię znam lepiej niż twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poly. Jeśli nie zgadł, odpowiedz! Prikaz był z KC, że na 50 lecie rewolucji każdy teatr ma zrobić coś mocnego. Na co Dejmek powiedział to ja im, bo używał słów, zrobię dziady. Ja Ci do głębi sercem otworzył. Z teatru nie uciekamy, dlatego, że dokładnie 86 lat temu na świat przyszedł Zdzisław Wardein, aktor teatralny i filmowy. Zagrał w ponad 90 filmach i serialach, ale związany jest również z Radiem i z Matysiakami, jako wuj Kostek. Nie no, no nie no. 1315 piętnaście mieli być no. no przecież się nie spóźniają jeszcze A. co taki nerwowy jesteś trzęsiesz się cały czym, czym ty się stresujesz nie rób takiej nerwowej atmosfery to miała być relaksująca wycieczka zresztą sam ją wymyśliłeś tak no ale jak się umawiam to, no, to się umawiam wszystko zorganizowałem hmm. No, zaplanowałem zwiedzanie. Z tego, co wiem, Piotrek tak nie miał pomysłu, co zrobić dziś ze swoim synem. Nic dla niego nie przewidział. Spadłem mu z nieba, panie, poniedziałek, tym, z tym nagłym pomysłem. To oczywiście Zdzisław Wardajn jako wuj Kostek z Matysiaków. Pozostajemy w radiu, dlatego że 31 lat temu zmarł Jacek Stwora, pisarz i reportażysta, który jest autorem wielu reportaży, między innymi tego czwartego taktu po C-literze. Przez żelazną bramę w wysokim murze, który opasuje wielkie zakłady, przeszedł sprawnie nocny transport i skład towarowego pociągu znowu ruszy z rampy po następną turę. To fragment reportażu Czwarty Takt po Celiterze, którego autorem jest Jacek Stwora. Jacek Stwora urodził się w 1918 roku, był uczestnikiem kampanii wrześniowej, a w czasie wojny trafił na zachód. Przewędrował cały szlak bojowy po to, żeby potem odnaleźć się w Krakowie. Tam też zaczął karierę jako pisarz, a później trafił do Polskiego Radia. Kartki w kalendarzu przewertował dziś Jakub Jamrozek. tym, że Żyć. Fatma Said śpiewała w arii z opery Romeo i Julia Szalla Gunoda. Towarzyszyła jej orkiestra filharmoniczna w Monte Carlo pod dyrekcją Saszy Getzela. No Jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze, to wyprawy do opery należą do tych najbardziej ekskluzywnych, no ale są różne sposoby uczestniczenia w niej i różne sposoby badania aktywności kulturalnej Polek i Polaków. Najłatwiej badać oczywiście wyniki frekwencyjne liczbę sprzedanych biletów właśnie do oper, do muzeów, kin i teatrów dramatycznych. Można też, jak w przypadku badań czytelnictwa, pytać o deklaracje, Ile razy, czy do końca, w jakiej formie i tak dalej. No, można po prostu rozmawiać z ludźmi o uczestnictwie yy, w kulturze i yy, yy, to jest... Yy, no, w taki sposób najbardziej, powiedzmy, banalny, ale w ostatnich latach międzyucz międzyuczelniany zespół badawczy wypracował nieco inną metodę. Grupy dobrał zarówno pod, spośród losowo wybranych osób, jak i zawodowo związanych z kulturą. Powstał raport Aktywni i Nieobecni. Kontekstowe badanie uczestnictwa w kulturze, który otworzył w minionym tygodniu Forum Narodowego Obserwatorium Kultury. Podczas dwudniowego wydarzenia ekspertki i eksperci wzięli udział w dyskusjach poświęconych lokalnym kontekstom kultury, edukacji kulturalnej, nowym technologiom warunkom pracy w sektorze kultury oraz sposobom wykorzystywania y, wyników badań w działaniach instytucji. O raporcie, a także o najważniejszych wnioskach płynących z forum porozmawiamy w poranku dwójki z profesorem Markiem Krajewskim oraz profesorem Mikołajem Lewickim. To o 8.30, a ja chciałam Państwa zapytać, jakie Państwo podejmują aktywności kulturalne? Czy wy wybierają w nich Państwo raczej wizytę w instytucjach, czy może własną półkę z płytami czy książkami? Czy częściej jest to doświadczenie ekskluzywne, właśnie taki wieczór na wyłączność dla filharmonii lub teatru operowego, czy może audiobook lub audycja radiowa słuchana podczas przygotowywania i jedzenia posiłku? Czekam na Państwa maile poranek dwojki małpa polskieradio.pl. Czekam też ewentualnie na telefony, choć Katarzyna Fitzwilliams nie jest dziś zbyt rozmowna, więc to tylko jakby Państwo bardzo chcieli. 22 645 22 22. Węsi Kam Turluo Karolana i Bruno Kokse oraz Le Basse Reuni. Wiersz? Na dzień dobry. Być może dotarła do Państwa wiadomość, którą warto powtarzać. Aktor teatralny filmowy Andrzej Seweryn został uhonorowany wczoraj wieczorem nagrodą imienia Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. A my z okazji nadchodzących 80. urodzin Andrzeja Seweryna słuchamy w poranku dwójki poetyckich interpretacji tego znakomitego aktora. Andrzej Seweryn w 1968 roku ukończył Warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i został zamknięty do Teatru Ateneum. W roku 1980 wyjechał do Paryża i został we Francji w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Tam wystąpił m.in. w wielkiej międzynarodowej inscenizacji indyjskiego eposu Mahabharata przygotowanej przez Petera Bruka. W 1993 roku został zaproszony do pracy w Comédie Française, gdzie debiutował tytułową rolą w Don Juanie Moliera. Na stałe wrócił do Polski w 2000 roku Obecnie jest dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie Dziś Andrzej Seweryn przeczyta wiersz Juliusza Słowackiego Do pani Joanny Bobrowej O, gdybym ja wiódł panią do kaskady To tak jak ludzie przyjaciołom wierni Aż tam bym zawiódł, gdzie pył leci blady Śród leszczyn w gizbach, a śród laurów w terni Dzikie bym zrywał na murawie kwiaty A pani w skałach siadłabyś myśląca Jak anioł skrzydłem kaskady skrzydlaty Czekając znad skał śpiewu i miesiąca Gdybym ja panią do kaskady woził Może bym wieczną tam zatrzymał siłą Śpiewem skamienił i lodem zamroził I kazał tęczom świecić nad mogiłą Lecz nie powiodę do takiego zdroja Bo teraz straszna jest ducha kaskada To cały duch mój i cała krew moja Która na Polskę chce upaść I spada Raz ty porwana tym strumieniem gminnym Byłabyś nigdy nie wrócona światu Dlatego poszłaś gdzie indziej Z kim innym Ręki się bojąc dać dawnemu bratu bo dzisiaj Polka ciekawość pokona A jej nie karmi to, co tłum paryski Gdy w sercu Polska duchem urodzona Jak nimfa wstaje z perłowej kołyski Dzisiaj siedzącej przed kaskadą w koczu Sumnienie pani powie samo głuche Że niegdyś łzy się tak sączyły z oczu A dzisiaj oczy patrzą takie suche Czyś tym przeklęta, czy błogosławiona, Że serce zimne, oczy łez nie leją. Powie ci kiedyś mogił druga strona, Gdzie serca pękną albo się rozgrzeją. Co do mnie, wiem ja, jak to praca pusta Serce kobiece na czas przeanielić. Dlatego odtąd wiecznie zamknę usta I wolę nie być z panią, niż zgon dzielić. Bo to okropnie rany pozamykać, Zagoić wszystkie dawne serca blizny, Iść i aniołów już nie napotykać, Już nie mieć ani serca, ni ojczyzny. Gdybym był duchem wersalskiej natury, A taką ciebie między tłumem zoczył, Zleciałbym na cię jak kaskada z góry, Porwał. I rzucił w przepaść. I sam skoczył. Jutro w poranku Andrzej Seweryn przeczyta balladę rękawiczka Fryderyka Schillera w parafrazie Adama Mickiewicza. Możemy powiedzieć, że z paryskiego bruku przenosimy się do Kanady, ponieważ dziś Mazurek Cismol numer 3 z op. 50 zabrzmi w wykonaniu Louisa Lortiego, który niebawem będzie obchodził urodzinę. Na zegarach 39 minut po szóstej. Jeszcze dość wczesny ranek, a ja tymczasem chcę Państwa zachęcić do pozostania z nami aż do późnego wieczora. W rozmowach o, po zmroku rozmawiać będziemy tym razem o naukowych inspiracjach w twórczości Johna R. R. Tolkiena. Autor Hobbita i Władcy Pierścieni był bowiem nie tylko uznanym pisarzem fantasy, ale przede wszystkim utytułowanym brytyjskim uczonym. Specjalizował się w filologii klasycznej i literaturze staroangielskiej zgłębiał także skandynawską i germańską mitologię, a dzięki kontaktom z badaczami terenowymi był na bieżąco z najnowszymi odkryciami archeologicznymi. Echa tych naukowych fascynacji można odnaleźć w wykreowanym przez pisarza fikcyjnym świecie, a tropią je profesor Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Bartosz Kątny z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy Będą dziś gośćmi programu.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 na językach celtyckich. Czarna mowa jest wzorowana na mm, językach skandynawskich i tam są różnice, które mają odzwierciedlać chronologię,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 Niewątpliwie to pisał o tym Christopher Tolkien. Wspominał, że, że z ojcem odwiedzali to miejsce, robiło na nim, na nim ogromne wrażenie i że prawdopodobnie ten koń właśnie znalazł się na sztandarze Rohitnimów. Na tolkienowskie rozmowy po zmroku, dziś o 22.30 zaprasza Katarzyna Kobylecka. Muzyka Trzecia część koncertu de Arranqués Joaquina Rodrigo zabrzmiała w wykonaniu gitarzysty Angela Romero i londyńskiej Orkiestry Symfonicznej. A my przenosimy się do Poznania. Dwa lata potrwa remont w Teatrze Polskim w Poznaniu. Scena będzie bardziej dostępna dla niepełnosprawnych po zakończeniu prac, a pierwsze mają rozpocząć się w tym roku. Przez dwa lata artyści będą więc musieli występować poza zabytkowym gmachem. Jak sobie poradzą? Oto to. Dyrektora artystycznego Macieja Nowaka zapytał Jacek Butlewski. Panie dyrektorze, w związku z remontem, gdzie artyści się znajdą, gdzie będzie to wasze nowe miejsce na te dwa lata? To jest największa troska nas tutaj pracujących, ale też jak słyszę części publiczności, bo przecież tat, który... Działa od 150 lat nie może nagle z powodu remontu zamilknąć na dwa czy trzy sezony. Są rozmaite szkoły jak ten problem rozwiązywać, rozmaite metody przyjmują teatry remontowane w Polsce. Mnie się stosunkowo mało podoba koncepcja, żeby znaleźć jakąś randomową przestrzeń, w której odtworzymy naszą salę, to nigdy nie będzie miało tego czaru, który jest tutaj. Więc zaproponowałem coś, co podchwycił dyrektor Kowalski podoba się też części artystów, żeby ten czas, kiedy nie będziemy mogli tutaj pracować, żeby to był czas wędrówki Teatru Przez Poznań i chcielibyśmy wzorem naszego Hamleta sprzed kilku lat na terenie Rzeźni, żebyśmy nasze spektakle i nowe produkcje umieszczali w interesujących nie kojarzących się dotąd z teatrem lokalizacjach miasta. To będzie też takie nasze zapoznanie się lepsze, zbadanie performatywnych możliwości Poznania, ale też i tak, taki przemarsz honorowy Teatru Przez Poznań, w którym funkcjonujemy już 150 sezonów i to będzie też oddanie hołd wdzięczności społeczności poznańskiej za te półtora wieku wspólnej wspólnej egzystencji. No i ten przemarsz teatralny przez miasto zacznie się już za pół roku, nawet za nieco pełna pół roku i ma potrwać dwa lata, czyli troszkę tych premier w takich miejscach nieoczywistych będzie. Tak, ja myślę, że ten remont no, gdzieś ruszy wiosną, pewnie nie wcześniej. Jest już część planów. Myślę, że w takiej właśnie konwencjonalnej przestrzeni odbędzie się premiera dziadów Mickiewicza, które przygotuje Mikita Winczyk, reżyser, który w zeszłym sezonie zrealizował cieszącą się ogromnym zainteresowaniem publiczności premierę Pigmaliona. Mikita otrzymał niedawno polskie obywatelstwo, ale urodził się w Białorusi w Nowogródku i był chrzczony w tym samym kościele, w którym niegdyś Adam Mickiewicz. I to właśnie Mikita, z tego również powodu, że ma papiery mocne, zajmie się arcydziełem polskiej literatury. No to jest jedna z propozycji, które przygotowujemy, takich pomysłów jest więcej i właśnie szukamy, jesteśmy w trakcie szukania dla tych koncepcji, dla tych inscenizacji, rozmaitych lokalizacji w mieście. Czy możemy, panie dyrektorze, coś zdradzić już, bo macie takie przymiarki wstępne? Jakiego typu mogą to być miejsca dla spektakli Teatru Polskiego? Znaczy, szukam rozmaitych. Od, e, rzeczy, od naszych najbliższych sąsiadów. i uważam, że fascynującą przestrzenią jest okrąglak. I ten hall czy górne kondygnacje no to są rzeczy absolutnie fascynujące. Ale są też aule w wyższych uczelni, wspaniałe, wielkie. Z pewnym zainteresowaniem patrzę na pewne liceum, w którym jest bardzo interesująca architektura, ale na razie też nie chcę wchodzić z butami bez uprzedzenia gospodarzy, dlatego publicznie nie informuję, ale chcielibyśmy się właśnie zagnieździć w takich nieoczywistych miejscach i odkryć ich performatywny potencjał, co mam nadzieję, że mogłaby poskutkować i przyczynić się w ogóle do uteatralnienia naszego miasta. Przypominam, że to była siła przecież Malty w latach 90. Z tego wyrosła legenda tego festiwalu i w pewnym sensie moglibyśmy wrócić do tamtej tradycji, pojawić się w rozmaitych dzielnicach Poznania, a może gdzieś wyjechać w jakieś malownicze okolice y, Wielkopolski, to byłaby przygoda i dla nas, i dla aktorek aktorów, i ja, a przede wszystkim dla publiczności. Ja nie będę ukrywać, że mam y, tremę, być może nawet większą niż gdy, rzadko, bo rzadko, ale czasami muszę wyjść y, na, na scenę, bo doświadczenia z remontami Teatrów w Polsce nie są najlepsze i już nawet w tej chwili toczy się kilka procesów inwestycyjnych w rozmaitych miastach w Polsce. Procesów, które zaowocowały takim zawieszeniem działalności na dłużej niż to było planowane. Bardzo bym nie chciał, żeby Poznań doświadczył podobnej przygody. Mamy obowiązki wobec tego gmachu, mamy obowiązki wobec 150-letniej historii Teatru Polskiego, no i mamy absolutne obowiązki wobec dzisiejszej społeczności Poznania. Remont Teatru Polskiego w Poznaniu będzie kosztować ponad 70 milionów złotych. To głównie wymiana instalacji wewnętrznych i dostosowania dla publiczności ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo słynna scena obrotowa, mająca historyczny charakter, będzie napędzana nie tylko siłą rąk jak do tej pory, ale też mechanicznie. Na razie wygląda na to, że do problemów lokalowych dyrektor i zespół podchodzą bardzo kreatywnie. Temat w sam raz na dziś, bo 21 kwietnia to Światowy Dzień kreatywności i innowacji.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 Spotkanie z Grażyną Plebanek w audycji Wierności Przemiana. Dziś o 19.10 Dorota Gacek zapraszam. Autopromocja